Ja, Li mar Jarrec som wylmo, Aj purul Silma. This is more than the as I oh my can be. You can know, and the shine as the in the night, full, as the my bikini. Pani na czysto, и koszka i koszka, my tu. Pani, alina czysto, brady, alina czysto, Sygnalizus, sygnalizus, kafieleku rabatowa. Sygnalizus, sygnalizus, suwderen kukki a pastwa. Te, te, te, anelone, anelone, anelone, anelone, anelone, Był pulub, oczywiście z Estonii, który tworzą Ramo Teder i Marco Weisson. A w Słuchaj Świata kolejni muzycy prezentujący się w tym roku podczas Tallinn Music Week. No i przenosimy się teraz do Afryki. Na początek Mistrzowie Balafonu z Burkina Faso, to kanazowe orkiestra, która porwała estońską publiczność swoim niezwykle żywiołowym występem. Zespół został założony przez Sejdu Diabaté w roku 2013. Diabaté wywodzi się z tradycji griotów i od dziecka grał na balafonie. To właśnie ten instrument jest najważniejszym elementem muzyki grupy Kanazowe Orkiestra. Grupy, która łączy tradycyjną muzykę mande wraz z jazzem, elektroniką, a czasami także rytmami latynoskimi. I didn't want to To a be sun la i fara a la, dą No, kamil, ansi, ci Kina Faso, którą miałem okazję i przyjemność posłuchać dwa dni temu w Talinie na Tallinn Music Week. No i kolejny zachwyt tegorocznej imprezy to King Kongolo Kiniata. To już propozycja dla fanów wytwórni Niege Niege. King to muzycy z Kongo, którzy wykonują gatunek nazywany czasem afropsychodelią. Przyznam, że ich koncert, który odbył się wczorajszego wieczoru, pozostanie ze mną na długo. Myślę także, że ta grupa będzie za chwilę sporo koncertować w Europie. Artyści tworzą dosyć unikalne brzmienie, określane jako mieszanka afropanku, rumby kongijskiej, elektroniki, może afropopu. Ważnym elementem ich stylu jest używanie własnoręcznie zbudowanych instrumentów z odpadów, ze śmieci, to są plastikowe butelki, kawałki metalu czy zużyte sprzęty domowe. Nazwa zespołu oznacza dźwięk, który miażdży i odnosi się do charakterystycznego brzęku metalowych kanistrów używanych przez ulicznych sprzedawców paliwa podczas przerw w dostawie prądu w King Kiniata. Kiniata. mlu Kinyata win na Mą wolu ta King, Gongolo Kiniata i muzyka z Kinshasy. No i proszę Państwa, już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wyjątkowo artystka, która nie wystąpiła na Tallinn Music Week, ale bardzo mi zależało, aby jej muzyka znalazła się w dzisiejszym zestawieniu. Suat Masi, proszę Państwa, czyli znana algierska pieśniarka, wydała właśnie nową płytę, którą dodatkowo wyprodukował Justin Adams. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy album zatytułowany Zagate. Taki muzyczny komentarz do świata w kryzysie wojny, nierówności i napięć. Wszystko w klimacie afrobitu, rocka i saharyjskiego bluesa. Swet Masji, o której dawno nie słyszeliśmy, powraca, aby postawić bardzo ważne pytania i zwrócić uwagę na to, że nie wolno odwracać Wzroku od niesprawiedliwości. To zatem muzyka na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ja już Państwu dziękuję. Kuba Borysiak, do usłyszenia. Y'a ja, cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne et personne qui l'écoute et nos vies qu'est-ce qu'elle coûte Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne et personne qui l'écoute et nos vies qu'est-ce qu'elle coûte mon pays s'écroule, les regards se détournent. Les dollars s'écoulent, s'écoulent, s'écoulent. Kiedy mon pays s'écroule, les regards se détournent. La terre, c'est le paradis qui compte pour ces massacres immondes. L'or et l'argent, le fer et le diamant, le cuivre et le coltan, toutes les merveilles du monde. Le ciel est triste parce qu'on chante tristement. La terre est triste une terre c'est un gisement, tout l'appauvrissement, toute la peine Je ne cherche pas d'applaudissements, cherche la paix Alors je rêve encore que tout s'arrange d'un futur transparent Qu'un jour j'aurai 20 ans, qu'un jour j'aurai 40 Que j'aurai du talent de revoir mes parents en vie Plus de massacre en ville quitter cette vie que je me téléporte Beaucoup de sang pour fabriquer, beaucoup de téléphones Quel est le bon côté Ça y a à la terre la plus riche du monde pour y mourir de pauvreté. Et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 dwójka jesteś na miejscu Jose Maria Floritzi Słuchają państwo dwójki minęła 18:30 Wieczór ze słuchowiskiem. Dobry wieczór Państwu. Wiosna gości w kalendarzu, a także z pewnymi zastrzeżeniami w pogodzie już od kilku tygodni. Pora, by pojawiła się również w naszym radiowym teatrze. Zapraszamy na słuchowisko według opowiadania Brunona Szulca ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą – Zrealizowane w 2002 roku na podstawie adaptacji Bogu Miły Przątki w reżyserii Jana Warenyci z Mariuszem Ponaszewskim i Mariuszem Benoit w rolach głównych. Oto jest historia pewnej wiosny. Wiosny, która była prawdziwsza, bardziej olśniewająca i jaskrawsza od innych wiosen. Wiosna, która po prostu wzięła serio swój tekst dosłowny, ten manifest natchniony, pisany najjaśniejszą czerwienią, czerwienią laku pocztowego, czerwienią ołówka kolorowego i czerwienią entuzjazmu, amarantem szczęśliwych telegramów stamtąd. Bruno Schulz Wiosna Tekst wiosny znaczony jest cały w domyślnikach, w niedomówieniach, w elipsach, wykropkowany bez liter w pustym błękicie i wolne luki między sylabami, ptaki wstawiają kapryśne swe domysły i swe odgadnienia. Dlatego będzie ta historia, wzorem tego tekstu, ciągnęła się na wielu rozgałęzionych torach i cała przetykana będzie wiosennymi myślnikami, westchnieniami i wielokropkami. W jeden z wieczorów przedwiosennych wstąpiliśmy z ojcem do cukierni na ciastka. Wtedy ujrzałem po raz pierwszy Biank. Stała z guwernantką przy ladzie. Była w białej sukience. Smukła i kaligraficzna, jakby wyszła z zodiaku. Tak po raz pierwszy skrzyżowały się nasze horoskopy, bardzo jeszcze zagmatwane. Spotkały się i rozwiązały obojętnie. Nie zrozumieliśmy jeszcze naszego losu w tym wczesnym, gwiezdnym aspekcie i wyszliśmy z cukierni, dźwięcząc dzwonkiem nad drzwiami. Nie stały się długie, jasne i rozległe. Za rozległe niemal na swą treść, jeszcze ubogą i nijaką. Były to dnie na wyrost. Jasne tchnienie, liśniący wiatr szedł przez pustkę tych dni. Wydmuchiwał do czysta ulica, aż stały się długie i jasne, jak gdyby czekały na czyjeś dalekie jeszcze i niewiadome przyjście. Przed kawiarnią Ustawione już stoliki na bruku. Panie siedziały przy nich w jasnych, kolorowych sukienkach i połykały wiatr małymi łykami, jak lody. Ta wiosna czekała na objawienie. Któż mógł przewidzieć, że przyjdzie ono całkiem gotowe, w pełnym rąsztunku i olśniewające? Chcesz zobaczyć mój markownik? Nagle Rudolf, mając usta zapchane obwarzankiem, powiedział Chcesz zobaczyć mój markownik? Wtedy to miało miejsce to objawienie, ta nagle ukazana wizja rozpłomienionej piękności świata. Wtedy to przyszła ta wieść szczęśliwa, posłanie tajemne, ta misja specjalna o nieobjętych możliwościach bytu. Otworzyły się na oścież horyzonty jaskrawe, srogie i zapierające dech. Świat drżał i migotał w swych przegubach. Przechylał się niebezpiecznie, grożąc wyłamaniem się ze wszystkich miar i reguł. Czym jest dla ciebie, drogi czytelniku, Marka Pocztowa? Czym jest ten profil Franciszka Józefa I z łysiną uwieńczoną wieńcem Wawrzynu? Czy nie jest on symbolem codzienności, z determinowaniem wszystkich możliwości Rękojmią nieprzekraczalnych granic Których już raz na zawsze świat jest zamknięty Nagle z nienacka otworzyłeś przede mną ten markownik O Boże Boże, Ty wziąłeś na siebie odium herezji I wybuchnąłeś na świat tym ogromnym, kolorowym i wspaniałym bluźnierstwem o, herezjarcho wspaniały, uderzyłeś wtedy we mnie tą płonącą księgą. To była twoja żarliwa tyrada, to była płomienna Filipika przeciw Franciszkowi Józefowi I i jego państwu prozy. To była prawdziwa księga blasku. Otworzyłem markownik i zajaśniało przede mną kolorami światów wiatrem nieobjętych przestrzeni, panoramą wirujących horyzontów. Ty szedłeś przez nią, karta za kartą, ciągnąc za sobą ten tren utkany ze wszystkich stref i klimatów. Kanada, Nikaragua, Abracadabra, Hiporabundia, co za olśniewający relatywizm, co za czyn kopernikański, co za płynność wszystkich kategorii, boj. Więc tyle dałeś sposobów istnienia? O Boże, więc taki Twój świat jest nieprzeliczony? Bóg jest nieprzeliczony, Bóg jest nieprzeliczony, Bóg jest nieprzeliczony. Zostałem adeptem nowej Ewangelii. Zaprzyjaźniłem się z Rudolfem. Chciałbym dać czytelnikowi, choć przybliżone wyobrażenie, czym była wówczas ta księga, w której kartach preliminowały się i układały ostateczne sprawy tej wiosny. Świat manifestował tysiącem, jak do przysięgi wzniesionych rąk, flag i sztandarów. Manifestował tysiącem głosów, że nie jest za Franciszkiem Józefem I, ale z kimś o wiele, wiele większym. Aż pewnego dnia, przy końcu kwietnia, około jedenastej godziny przed południem, gdzieś w jakimś punkcie przestrzeni przez wielkie, spęczniałe ciało chmur wykluło się słońce bladym kiełkiem. Wtedy nagle w gałęzistych koszach drzew zaświeciły gęsto wszystkie pączki i szary welon ćwierkania oddzielił się powoli blado złocistą siatką z twarzy dnia, który otworzył oczy. I to była wiosna. Codziennie o tej samej godzinie przechodzi Bianka w białej sukience ze swoją guwernantką przez aleje parku. Cóż powiem o Biance? Jakże ją opiszę? Wiem tylko, że jest w sam raz cudownie zgodna ze sobą, że wypełnia bez reszty swój program. Każdym swym ruchem wkłada się ona pełna dobrej woli i smutnego wdzięku formy przepisane. Nie robi nic ponad konieczność. Każdy gest jej jest skąpo odmierzony, ledwo wypełniający formę, wchodzący w nią bez entuzjazmu, jakby tylko z biernego poczucia obowiązku. Z głębi tych przezwyciężeń czerpie Bianka swoje przedwczesne doświadczenie, swą wiedzę, wszystkich rzeczy. Bianka wie wszystko. Bianka wie wszystko? Podniosła powoli swe oczy na mnie, i mądrość tego spojrzenia przeniknęła mnie na wskroś. Przeszyła jak strzała na wylot. Odtąd wiem, że nic nie jest jej tajne, że zna wszystkie moje myśli od początku. Bianka wie wszystko. Bianka w białej sukience. W parku miejskim gra codziennie w majowe wieczory muzyka i przez aleje przesuwa się promenada wiosenna. Młodzi ludzie noszą nowe wiosenne kapelusze i trzymają niedbale rękawiczki w dłoni. Krążą i nawracają i spotykają się w symetrycznych, wciąż powtarzających się arabeskach. Przed samym zmierzchem kolory świata pięknieją. Wszystkie barwy, Wstępują na koturny, stają się odświętne, żarliwe i smutne. Szybko napełnia się park różowym werniksem, lśniącym lakierem, od którego rzeczy stają się naraz bardzo kolorowe i iluminowane. Ale już w tych barwach jest jakiś lazur zbyt głęboki, jakaś piękność zbyt jaskrawa i już podejrzana. Jeszcze chwilę i gąszcz parku ledwie przysypany młodą zielenią, Prześwieca cały na wskrosie różową godziną zmierzchu, podbitą balsamem chłodu, napuszczoną niewymownym smutkiem rzeczy na zawsze i śmiertelnie pięknych. Wtedy nagle cały park staje się jak ogromna, milcząca orkiestra, uroczysta i skupiona, czekająca pod podniesioną pałeczką dyrygenta, Aż muzyka w niej dojrzeje i nagle nad tą ogromną, potencjalną i żarliwą symfonią zapada szybki i kolorowy zmierzch teatralny. Jak gdyby pod wpływem tonów nabrzmiewających gwałtownie we wszystkich instrumentach. Z markownikiem w ręku czytałem te wiosny. Czyż nie był on wielkim komentarzem czasu, gramatyką dni i nocy? Ta wiosna deklinowała się przez wszystkie Kolumbie, Kostaryki i Wenezuelę, bo czymże jest w istocie Meksyk i Ekwador i Sierra Leone, jeśli nie jakimś wymyślnym specyfikiem, jakimś zaostrzeniem smaku świata, jakąś krańcową i wyszukaną ostatecznością, ślepą uliczką aromatów, którą zapędza się świat w swych poszukiwaniach, próbując się i ćwicząc na wszystkich klawiszach. Główna rzecz, ażeby nie zapomnieć Jak Aleksander Wielki Że żaden Meksyk nie jest ostateczny Że jest on punktem przejścia Który świat przekracza Że za każdym Meksykiem otwiera się nowy Meksyk Jeszcze jaskrawszy Nadkolorowy I nadaromantny Bianka siedzi na ławce Obok guwernantki Bianka w białej sukience. Nigdy nie widziałem jej w innym kolorze. Jej biała sukienka leży na ławce jak rozchylony kwiat. Bianka, cudowna Bianka, jest dla mnie zagadką. Studiuję ją z uporem, z zaciekłością i, i rozpaczą na podstawie markownika. Jak to? Czy markownik traktuje także o psychologii? Naiwne pytanie Markownik jest księgą uniwersalną Jest kompendium wszelkiej wiedzy o ludzkim Naturalnie w aluzjach Potrąceniach W niedomówieniach Bo trzeba się wystrzegać W tych sprawach Ciasnej małostkowości Pedanterii Tępej dosłowności Wszystkie rzeczy są powiązane Wszystkie nici uchodzą do jednego kłębka czy zauważyliście, że między wierszami pewnych książek przelatują tłumie jaskółki, całe wersety z piczastych jaskółek? Należy czytać z lotu tych ptaków. Ale wracając do Bianki, dlaczego trzyma głowę pochylonu? W co wpatrzone są jej oczy z uwagą i zamyśleniem? Czy tak bezdennie smutne jest dno jej losu? A jednak mimo wszystko, czy nie niesie ona tej rezygnacji z godnością, z dumą, jak gdyby tak właśnie być miało? Jak gdyby ta wiedza, pozbawiając jej radości, obdarzała za to jakąś nietykalnością, jakąś wyższą wolnością znalezioną na dnie dobrowolnego posłuszeństwa? Wypadki nabierają szalonego tempa. Przyjechał ojciec Bianki. Stałem dziś u zbiegu ulicy fontan i Skarabeusza, gdy nadjechała lśniąca, otwarta, Landara z pudłem szerokim i płytkim jak koncha. W tej jedwabnej muszli ujrzałem Biankę na wpół leżącą. Biankę w białej sukience. Siedziała obok pana w czarnym tużurku i białej pikowanej kamizelce, na której złocił się ciężki łańcuch z mnóstwem broloków. Pod czarnym, głęboko zasuniętym melonikiem szarzała zamknięta, ponura twarz z boku brudami. Była to twarz szarego lwa bez grzywy. Zadrżałem do głębi na ten widok. Nie mogło być wątpliwości. To był pan dywy. Senna, blada i mrząca gwiazdami. Z wszystkich flakonów i na czym pachnie gorzko czeremcha nad chłodną pościelą białego łóżka. Wtedy przez wielką i bezsenną noc biegną niepokoje i nasłuchiwania i serce przez sen gada i leci i potyka się i szlocha przez rozległą i rośną ćmami zarejoną noc gorzką od Czeremchy i świetlistą. Pachnie gorzko Czeremcha i serce przez sen gada. Przez każdą noc wiosenną, cokolwiek by się w niej nie działo, przechodzi ta historia wielkimi krokami ponad ogromny rechot żab i nieskończony bieg młynów. To jest historia o porwanej i zamienionej księżniczce. Zagłębiłem się dziś znowu w Markownik Rudolfa. Co za cudowne studium. Ten tekst jest pełen odsyłaczy, aluzji na pomknięcie, pełen dwuznacznego migotania. Ale wszystkie linie zbiegają się w biance. Co za uszczęśliwiające supozycje. Od węzła do węzła biegnie moje podejrzenie, jak wzdłuż lądu, zażegnięte wodywa. świetlistą nadzieją, coraz przyjmiecie, bardziej przyjmiecie. olśnione. To jest historia oporowanej i zamienionej księżniczki. Ach, jak mi ciężko, jak ściska się serce od tajemnic, które przeczuwam. Dopiero dla uważnego czytelnika księgi staje się natura tej wiosny jasną i czytelną. Te wszystkie wahania, wątpliwości i skrupuły wyboru odsłaniają swe sedno wtajemniczonemu w marki. Zbyt wiele dzieje się w tej wiośnie. Zbyt wiele aspiracji, bezgranicznych pretensji, wezbranych, nieobjętych ambicji rozpiera te ciemne głębie. Ekspansja jej nie zna granic. Administracja tej ogromnej, rozgałęzionej rozrosłej imprezy jest ponad moje siły. Opowiedziałem po długich wahaniach Rodolfowi wypadki ostatnich dni. Nie mogłem dłużej zatrzymać tajemnicy, która mnie rozpierała. Wiele przemawia za tym że Franciszek Józef I był w gruncie rzeczy potężnym i smutnym demiurgiem. Jego żywiołem był świat ujęty w regulamin prozy, w pragmatykę nudy. Demiuros miał brata młodszego, zgoła innego ducha e, i innej idei. Któż go nie ma w tej lub innej formie, Komuż nie towarzyszy jak cień, jak antyteza, jak partner wiecznego dialogu. Ten nieszczęśliwy antagonista nosił imię arcyksięcia Maksymiliana. Już samo imię to odnawia krew w naszych żyłach. Czyni ją jaśniejszą i czerwieńszą, tętniącą pośpiesznie tym jaskrawym kolorem entuzjazmu, laku pocztowego i czerwonego ołówka, którym znaczone są szczęśliwe telegramy stamtąd. Miał on różowe policzki i promienne lazurowe oczy Wszystkie serca biegły ku niemu Jaskółki skwisząc z radości przecinały mu drogę Ujmowały go wciąż na nowo drgający cudzysłów Sam Demiurgos kochał go potajemnie Choć przemyśliwał nad jego zgubą Zamianował go najpierw komandorem eskadry Lewantyńskiej W nadziei, że awanturując się na morzach południowych Nędznie zatonie Wkrótce jednak potem zawarł tajną konwencję z Napoleonem III, który wciągnął go podstępnie w awanturę meksykańską. Wszystko było ukartowane. Ten pełen fantazji i polotu młodzieniec znęcony nadzieją ukonstytuowania nowego, szczęśliwego świata nad Pacyfikiem zrezygnował ze wszystkich praw Agnata do Korony i dziedzictwa Habsburgów. Na francuskim okręcie liniowym Lesit wjechał prosto w przygotowaną nań zasadzkę. Akta owego tajnego spisku nie ujrzały nigdy światła dziennego. Kłamstwo! Zmyślenie! Blaga! Wierutna blaga! Maksymilian Meksyk! Dość tego! Nie myślę więcej użyczać ci mojego markownika do takich zdrożności. Koniec spółki! Ja przyznaję, że sprawa jest na pierwszy rzut oka W istocie nieprawdopodobna, wręcz niewiarygodna Ja sam nie mogę wyjść ze zdumienia Nie dziwię się, że trudno ci u nieprzygotowanemu Od razu zaakceptować, ale na honor Nie możesz mi teraz, gdy sprawa wkracza w stadium Decydujące odmówić swojej pomocy Chcesz? Mianuję cię współregentem I zamienionej księżniczce to jest historia to jest... oporowanej... I i wszystko to blaga! Wierutna blaga! Dowodnieć na podstawie Markownika, że wszystko jest słowo w słowo prawdą. Wraz z Markownikiem Rudolfa stanowimy teraz wytroje razem triumvirat nieoficjalny, na którym spoczywa ciężar odpowiedzialności za całą tę niezgłębioną i nieogarniętą aferę. Historia jest niezupełna. Są w niej umyślne luki, długie pauzy i przemilczenia, w których prędko instaluje się wiosna. Zarasta ona te luki szybko swymi marginaliami. Przepłaca listowiem sypiącym się bezliku, rosnącym na wyścigi, bałamuci niedorzecznością ptaków, kontrowersją tych skrzydlaczy, pełną sprzeczności i kłamstw. Naiwnych zapytań, bez odpowiedzi, upartych, pretensjonalnych powtarzeń. Trzeba wiele cierpliwości, ażeby poza tą plątaniną odnaleźć tekst właściwy. Do czego prowadzi uważna analiza tej wiosny? Rozbiór gramatyczny jej zdanie okresów? Kto, co, kogo, czego? Trzeba wyeliminować bałamutne przegadywania ptaków, ich spiczaste przysłówki i przyimki, ich płochliwe zaimki zwrotne, ażeby powoli wydzielić zdrowe ziarno sensu. Markownik jest mi w tym nie lada drogowskazem. Głupia, niewybredna wiosna. Zarasta wszystko bez wyboru i plącze sens bezsensem, wiecznie błaznująca i bezdennie lekkomyślna. E, czyżby i ona sprzymierzona była z Franciszkiem Józefem I? Czy złączona jest z nim węzłami wspólnego spisku? dniach zjechał wielki teatr iluzji. Wspaniałe panoptikum i rozbiło swój obóz na placu Świętej Trójcy. Rudolfie, czy można to uznać za przypadek? Czy można to uznać za przypadek? Od dawna przewidywałem, że tak się stanie. Chodźmy więc tam. Był wieczór wietrzny i spłoszony. Zbierało się na deszcz. Na żółtych i mdłych horyzontach porządkował się już dzień do odjazdu. Zaciągał w pośpiechu nieprzemakalne i szare pokrowce nad taborem swych wozów, ciągnących szeregiem ku późnym i chłodnym zaświatom. Weszliśmy przez uchyloną kotarę do jasno oświetlonej przestrzeni. Była ona już zaludniona. Grupy w płaszczach z nastawionymi kołnierzami snuły się w milczeniu z miejsca na miejsce. Przystawały w skupionych półkolach. Wśród nich poznałem bez trudu tamtych, którzy już tylko pozornie należeli do tego samego świata. W istocie zaś prowadzili oddzielone, reprezentatywne i zabalsamowane życie na piedestale. Życie wystawione na pokaz i odświętnie puste. Tak, nie byli to w samej rzeczy Całkiem autentyczni Dreyfusi, Edisonowie i Lukeniowie Luke byli do pewnego stopnia symulantami. Szukałem go w tym tłumie oczyma, pełen niepokoju, idąc od grupy do grupy. Wreszcie go znalazłem i pokazałem Rudolfowi. Popatrz, Rudolfie jest arcyksiąże Maksymilian. Nie, lecz wcale nie w świetnym uniformie admirała eskadry Lemantyńskiej, w jakim wypłynął był na okręcie flagowym lecid z Toulonu, ani też w zielonym fraku generała kawalerii, który nosił w swych dniach ostatnich. Jest w zwykłym surducie i jasnych pantalonach. Z czcią i wzruszeniem przystanęliśmy z Rudolfem w grupie ludzi, która go otaczała półkolem. W tym... Zdrętwiałem do głębi W pierwszym rzędzie patrzących Stała Bianka w białej sukience ze swoją guwernantką Stała i patrzyła Mimo woli powiodłem wzrokiem Za jej śmiertelnie smutnym spojrzeniem I oto co ujrzałem Twarz jego poruszyła się jakby obudzona Kąciki ust podniosły się w uśmiechu Oczy błysnęły i zaczęły toczyć się w swych orbitach. Piersi wezbrała westchnieniem. Nie był to cud. Był to zwykły tryk mechaniczny. Nakręcony odpowiednio odbywał arcykciążę serkle według zasad mechanizmu. Kunsztownie i ceremonialnie. Jak był przywykł za życia toczył wzrokiem po kolei, po obecnych, zatrzymując go przez chwilę uważnie na każdym. Tak zetknęły się w pewnej chwili ich spojrzenia. Czy przyjął obecność Bianki do wiadomości? Czy doszła ona do jego serca? Któż może to wiedzieć? Nie był przecież nawet w pełnym tego słowa znaczeniu sobą. Był zaledwie dalekim woskowym sobowtórem własnym, bardzo zredukowanym. I w stanie głębokiej prostracji. Musiało się jednak przy tej sposobności wkraść weń coś nowego i groźnego, coś obcego musiało się przemieszać z obłędu tego genialnego maniaka, który go wykoncypował w swej megalomanii, a co Biankę napełnić musiało grozą i przerażeniem. Nie mogłem dłużej patrzeć na jej ból. Chodźmy, Rudolfie, wejdźmy stąd! Wyszliśmy w noc rośną i ciepłą od deszczu. Dachy lśniły, spływając wodą rynny, płakały monotonnie. Biegliśmy przez pluszczącą ulewę, rozjaśnioną płonącymi latarniami brzęczącymi w deszczu. O przepaście ludzkiej przewrotności. O iście piekielna intrygo. W mu myśle mogła się zadzierzgnąć ta myśl jadowita i szatańska Dystansująca swą śmiałością najwyszukańsze wymysły fantazji Któż mógł podejrzewać, że między tym zakneblowanym, niemym Toczącym oczyma manekinem, a delikatną, tak starannie wychowaną Tak dobrze ułożoną bianką rozgrywa się tragedia rodzinna Kim więc jest Bianka? Kim jest Bianka? Cóż z tego, że nie wywodzi się ona ani od prawowitej cesarzowej Meksyku, ani nawet od owej małżonki po lewej ręce morganatycznej Izabeli d'Orgaz, która ze sceny wędrownej opery podbiła arcyksięcia swą pięknością. Cóż z tego, że matką jej była owa mała kreolka, której nadawał pieszczotliwe imię Conchity i która pod tym imieniem weszła do historii. Niejako przez kuchenny schod. Dni stały się ciemne, chmurne i szare. Daleka potencjalna burza leży na dalekich horyzontach, nie wyładowując się ulewą. W wielkiej ciszy przechodzi czasem przez stalowe powietrze tchnienie ozonu, zapach deszczu, bryza wilgotna i świeża. nie pokazuje się już teraz w parku. Nie pozwalają jej widocznie wyjść. Zwietrzyli niebezpieczeństwo. Dni schodzą coraz głębiej w cień i zadumę. Niebo zamknęło się, zatarasowało, wzbierając coraz ciemniejszą stalową burzą i milczy nisko skłębione. próbuje i przymierzam Jakie zdarzenie mogłoby sprostać tej negatywnej sumie oczekiwania, która zbiera się w ogromny ładunek ujemnej elektryczności? Co mogłoby dorównać tej katastrofalnej zniżce barometrycznej? Widziano ich tu i tam, równocześnie w kilku punktach miasta. Biegną przez ulicę wielką, hałaśliwą, obdartą hałastrą, wpadając do sklepów żywnościowych, plądrują je, żarty, śmiechy toczące